Nie jakby tego słowa ale chodzi tutaj o to że mamy dwie grupy ludzi i ludzie nieraz przeszkadzają w tym żeby przyjść do Jezusa i to jest właśnie ta myśl kiedy kiedy Zacheusz chce przyjść do Pana Jezusa to ludzie jakby przeszkadzają z powodu tłumu jest napisane nie? był małego wzrostu i z powodu tłumu nie mógł zobaczyć Jezusa. I, a ten drugi przykład, który też się pokazał, to pokazuje nam właśnie ludzi, którzy... Ten człowiek, który wstydzi się ludzi. I z zewnątrz może tak być, że w nazji też są takie sytuacje, że albo ktoś nam przeszkadza do tego, żeby poznać Pana Jezusa, albo też i ludzie mają na nas taki wpływ, że my zakopujemy yy, może powiedzieć to, co wiemy o Jezusie i po prostu nie chcemy o tym mówić. Także musimy i to wiedzieć, yy, że Słowo Boże wyraża się jasno, żebyśmy ani nam ludzie, żeby nam nie przeszkadzali yy, przyjść do Jezusa, ani żeby yy, ludzie po prostu byli yy, tymi, którzy, których byśmy się mogli wstydzić bo obydwie strony po prostu są złe, e, oczywiście jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem i e, czy, to, e, czy to ze strony tutaj jak Zacheusz On znalazł wyjście, ale też i e, tak jak tamten człowiek, który zakopał chustę, zakopał po prostu ten skarb w chustę także widzimy, że ludzie mogą być problemem i dlatego bądźmy ostrzeżeni i działajmy po prostu z Bogiem i dla Boga i ku Niemu